W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Zaiste, wzniosły jest Pan. A jednak...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 Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Ten psalm, jak widzicie, wyraża dziękczynienie, uwielbienie. Jednocześnie rozważa Bożą naturę, jaki jest Bóg. I te, dwie, te, te dwa czy trzy elementy łączą się ze sobą. Nasze uwielbienie, nasze dziękczynienie, nasze pieśni, słowa naszych ust i postawa naszych serc jest odzwierciedleniem tego, jak postrzegamy Boga. Jeśli postrzegamy Boga jedynie jako surowego sędziego, jako tego, który pilnuje wszystkich naszych kroków i zważa na każde nasze potknięcie i nieposłuszeństwo, i Czeka, aby wymierzyć nam karę. Jeśli tylko w takiej mierze postrzegamy Boga, to będzie wyrażało się w sposobie naszego zwracania się do Niego. To będzie wyrażało się w tym, co też innym będziemy o Nim mówić. Jak będziemy, jaką relację będziemy z Nim budować. Jeśli z drugiej strony postrzegamy Boga jako takiego dobrego dziadka, który nie baczy na to, jak żyjemy, nie baczy na to, jacy jesteśmy, ale po prostu chce nam coś dobrego dać. Chodź, dam ci cukiereczka. Chodź na kolanka. Chodź, nie, nie może się doczekać. Po prostu czeka, kiedy my odwiedzimy go i, i coś do niego powiemy, cokolwiek, żeby tylko do niego się zwrócić, żeby tylko jakoś do niego przyjść i, i on po prostu ma taki worek z dobrymi rzeczami i chce nam z tego worka coś dać. To, to też będzie wpływać, tak postrzegamy Pana Boga, no to to też będzie wpływać na to, jak, jaką będziemy z Nim mieli relację, jak będziemy o Nim mówić, jak będziemy żyć. W tym psalmie z jednej strony widzimy cześć i pokorę i uniżenie przed Bogiem. Jest mowa o Bożej łasce, jest mowa o Bożej wierności, jest mowa o Jego Słowie i o Jego wielkim imieniu, które jest wywyższone ponad wszystko. To, co przebija z tych pierwszych wierszy, to wyniesienie Boga w Jego majestacie i szlachetność Jego charakteru. Jego wierność, Jego łaska to mówi o Jego charakterze, o tym, jakim Bóg nam siebie objawia. Jego imię i Jego Słowo to w jaki sposób Bóg do nas przemawia. I psalmista tutaj też mówi o swoim własnym doświadczeniu Boga, o tym, jak Bóg dotyka się Go i w jaki sposób działa w Jego życiu. Mówi o Bogu, który jest wielki i wzniosły, o Bogu, który zajmuje wysokie miejsce, a jednak wie, że jest to Bóg, który działa w Jego życiu. Jest to Bóg, który spogląda na uniżonego. My czasami, wydaje mi się, mamy błędny obraz pokory i uniżenia. Wydaje mi się, że dla wielu z nas pokora i uniżenie przed Bogiem wyraża się w jakimś takim stanie uświadomienia sobie, głębokiego uświadomienia sobie i podkreślania, naszej niegodności i naszej niegodziwości. I w jakiejś mierze jest to właściwe, ale w jakiejś mierze nie jest to właściwe. Myślę, że biblijna pokora wynika ze zrozumienia tego, jak wielki jest Bóg. I zwrócenie przede wszystkim naszych oczu na Jego ogrom, na Jego majestat, na Jego chwałę, na Jego wspaniałość, na Jego miłość i po prostu... Jego obraz przesłania nam wszystko inne. Oczywiście, jeśli zwrócimy wtedy wzrok, wzrok na siebie, no to gdzie my jesteśmy? Jesteśmy nisko. Jakże odstajemy od Jego chwały, od Jego majestatu, od Jego miłości, od Jego hojności, od Jego dobroci. Ale jeśli zwrócimy nasz wzrok na siebie, to czasami wydaje mi się, że ta pokora i to uniżenie przekształca się w takie samoumartwianie, samoponiżanie i takie czasami wręcz rozdrapywanie tej naszej nicości i tych naszych błędów i tej naszej słabości do tego stopnia, że niektórzy ludzie wręcz odbierają, odczuwają swego rodzaju przyjemność z poniżania samego siebie. Gdzieś jak gdyby akcent jest położony na, niewłaściwe, na niewłaściwą czynność, na niewłaściwą rzecz. Psalmista, Psalmiści niejednokrotnie mówią o nicości człowieka, o nicości naszego tutaj ziemskiego bytu, o przewrotności naszego ludzkiego serca, o tych wszystkich naszych przyziemnych ułomnościach ludzkich. Ale to tylko ma jakąś wartość, jeśli patrzymy na to w kontekście tego, jaki jest Bóg i jak Bóg, mimo tego, że tacy jesteśmy, chce być blisko nas, chce mieć z nami relacje, chce do nas przemawiać, chce działać w naszym życiu. I ten psalm, jak dla mnie, jest wyrazem tego. Jest wyrazem spojrzenia na Jego majestat, na Jego wielkie imię wywyższone ponad wszystko, na Jego słowo, którym Bóg do nas przemawia i gotowość, by wysławiać Go z całego serca. Dlaczego? Zobaczcie, mówi, dodałeś mocy mojej duszy. Moja dusza jest słaba, moja dusza jest nędzna, ale Ty, Panie, dodałeś mocy mojej duszy. Ty coś uczyniłeś dla mojej duszy. Ty coś uczyniłeś w moim życiu. Dusza i życie to to samo jest w hebrajskim myśleniu. Gdy dałeś mocy mojemu życiu, w dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Nie zostawiłeś mnie, nie zatkałeś swojego ucha, nie byłeś obojętny na mój krzyk, ale gdy Cię wzywałem w mojej niedoli, w moim doświadczeniu, w moich problemach, wysłuchałeś mnie. Czy to znaczy, że Dawid... Który pisze ten psalm, nie cierpiał? Kiedy tylko zawołał, od razu Bóg przyszedł mu z pomocą, od razu usunął wszelkie cierpienie z jego życia i od razu zrobił to, co Dawid prosił, wiemy, że tak nie było. Znamy troszkę już jego historię, śledzimy uważnie jego kroki i widzimy, że to nie było tak, że o, ciach pomodlił się raz i już wszystko prysnęło, jak bajce. Zaczarowaną różką Bóg machnął i się skończyły problemy. Tak to nie działało. Ale jednak Dawid miał w swoim życiu świadectwo, że Bóg odpowiada na jego modlitwy. Dawid w swoim życiu miał świadectwo, że Bóg działa w jego życiu, że kiedy do niego woła, Bóg mu odpowiada. On przez wiele lat wołał, aby skończyły się jego doświadczenia z Saulem. I przez wiele lat Bóg nie kończył tych doświadczeń. Ale pozwalał, aby trwały i trwały i kolejne i kolejne. Ale to nie znaczy, że Bóg go nie wysłuchał. Dawid wiedział, że Bóg go wysłuchał. Widzieliśmy w jego historii, w jaki cudowny sposób go wysłuchał. Nie raz, nie drugi. Uratował go. Kiedy już tam z jednej i z drugiej strony żołnierze na górze byli i już nie było gdzie uciekać, Bóg go uratował. Bóg posłał Saula do tej jaskini, gdzie Dawid siedział. Bóg spuścił ten głęboki sen na obóz Saula, gdzie Dawid się udał. Wielokrotnie widzieliśmy, że Bóg wysłuchał jego modlitwy i Dawid miał świadectwo w swoim życiu. Nie wszystko toczyło się tak, jakby sobie oczekiwał. Widzieliśmy, że miał chwilę załamania, miał chwilę zwątpienia, miał chwilę, kiedy było ciężko i myślał, nie dam rady już dłużej, nie wytrzymam i robił błędy. Ale Bóg w swojej łasce nadal działał w jego życiu. Bóg nadal podnosił go, przemawiał do niego, posyłał do niego, jak nie Abigail, to kogoś innego, Ktoś, kto go zachęcił, jak nie Jonatana, zawsze Bóg kogoś znalazł. Dawid miał świadectwo w swoim doświadczeniu, w swoim życiu, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest dobry, że Bóg odpowiada, że Bóg działa. Bracia i siostry, wierzę, że to, o czym tutaj mówi psalmista, musi być prawdą naszego życia albo nasze uwielbienie, nasze modlitwy, nasze pieśni będą suche, bezduszne. Jestem głęboko o tym przekonany. Nie wystarczy sama teologia, nie wystarczy samo ortodoksyjne zrozumienie prawd. Potrzebujemy Boga w naszym życiu. Potrzebujemy Go doświadczać, potrzebujemy, żeby mówił do nas, żeby nas korygował, żeby nas karcił, żeby działał w naszym życiu. Potrzebujemy tego, bracia i siostry. I wtedy nasza modlitwa jest prawdziwa, jest żywa. Jeśli nas karci, to płaczemy przed Nim, ale jest to szczery płaszcz. Nie są to jakieś wymuszone, emocjonalne tylko łzy, ale wynika to z tego, że jesteśmy w takim momencie naszego życia, kiedy potrzebujemy po prostu płakać przed Bogiem, bo jest w naszym życiu coś, nad czym On pracuje i to też nas boli. A są inne momenty, kiedy Bóg rozjaśnia swoje oblicze nad nami, kiedy swoją dobrą ręką wyciąga, wyciąga nas z naszych problemów, kiedy uzdrawia nasze ciała kiedy pomaga nam w naszych problemach rodzinnych, kiedy daje nam pracę, kiedy daje nam miejsce do mieszkania. Dzisiaj tak akuratnie się składa, że są trzy osoby, które chcą powiedzieć świadectwa o tym, jak Bóg czyni. Dlatego też mój taki wstęp. I mam nadzieję, że być może inni zachęcony ich świadectwami też się jeszcze czymś podzielą. I powiedzą o tym, jak Bóg jest żywy, jak Bóg jest realny. A być może inni są tacy, którzy dzisiaj właśnie potrzebują o tym usłyszeć. Bo może w twoim życiu mówisz sobie, ja, bracie, nie wiem, ja się modlę, ja próbuję, ale jakoś nie, nie widzę tego Boga w moim życiu. Chcę ci powiedzieć, że Bóg działa w twoim życiu, nawet jeśli tego nie widzisz. Jeśli do Niego wołasz, jeśli rzeczywiście jesteś uniżony przed Nim, to Pan spogląda na ciebie, tak jak tutaj psalmista mówi. Pan spogląda na uniżonego, ale też poznaje z daleka dumnego. A więc ten psalm mówi nam też o tym, że jeśli chcemy doświadczać Boga w naszym życiu, jeśli chcemy mieć świadectwo Boga, to jakże ważna jest postawa naszego serca wobec Boga. Jakże ważne jest, abyśmy właśnie podeszli do Niego we właściwy sposób. I tak jak wcześniej powiedziałem, wierzę, że kluczem do tego jest wpatrzenie się w Niego bardziej niż wpatrzenie się w siebie. Jak wpatrujemy się w Niego, to automatycznie się uniżamy. To tak działa. Jak widzimy Jego chwałę, Jego wielkość, Jego wspaniałość, to na kolana po prostu się uniżamy. Jak patrzymy się na siebie, to albo popadamy w rozpacz, w depresję, albo zaczynamy porównywać się z gorszymi od siebie i zaczynamy się wzbijać w pychę. Dlatego dużo lepiej patrzeć jest na Boga. Mieć nasze oczy zwrócone na Niego, na to, jakim On jest. I oczekiwać, że takim, jakim jest, objawi się w moim i w Twoim życiu. Bóg chce działać w naszym życiu. Bóg chce przemawiać do nas, Bóg chce prowadzić nas. Tak, tak wielokrotnie w swoim słowie o tym mówi, Po to nas stworzył. Stworzył nas, abyśmy mieli z Nim społeczność, abyśmy mieli z Nim relacje, aby się w naszym życiu objawić w swej dobroci. Bóg nie stworzył nas, żeby nas dręczyć. Nie stworzył nas po to, żebyśmy byli obiektem Jego, jego zabawy. To nie jest natura naszego Boga. Jeśli tak myślisz, to nie znasz Boga. Nie rozumiesz Jego natury, pełnej miłości, pełnej dobroci, sprawiedliwości. Uczynił nas do społeczności ze sobą. Uczynił nas dla siebie, abyśmy byli blisko Niego, abyśmy poznali Go, abyśmy doświadczyli Go i chwalili Go. Bo to jest nasze życie. To jest nasze życie. Poznawanie Boga i chwalenie Go z całego serca. W ostatnich wierszach tego psalmu czytamy Pan w ostatnim wierszu. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Ta ostatnia linijka mówi mi, że Dawid był w procesie, w którym jeszcze było coś w jego życiu do dokończenia. Był w miejscu, w którym już doświadczył Boga, już przeżył coś z Bogiem, coś wiedział o Bogu, miał świadectwo działania Boga, ale wiedział, że jeszcze coś jest do zrobienia w Jego życiu. Słowo Boże mówi, albowiem Jego dziełem jesteśmy, stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. My jesteśmy Jego dziełem, bracia siostry, największym dziełem, jakie Bóg ma na tej ziemi. Te piękne góry, które stworzył, morza, drzewa, taki, te wszystkie piękności, które możemy oglądać, to nie jest cel, dla którego Bóg stworzył tą ziemię. On stworzył to wszystko dla ludzi. I my jesteśmy Jego dziełem. I oby Bóg, oby naszą też modlitwą było to Panie, nie zaniechaj Twojego dzieła we mnie. Kontynuuj Twoją pracę we mnie. Objawiaj mi siebie, przemawiaj do mnie. Czyń moje serce wrażliwym na Twój głos. Czyń moje życie poddanym twemu duchowi. Moje serce chętne by Tobie służyć, by Ciebie wielbić, by Tobą się radować, byś Ty był rozkoszą mego życia, kontynuuj twoje, to dobre dzieło we mnie. Mam nadzieję, bracia, siostry, że jesteśmy tego świadomi, że jeszcze nie osiągnęliśmy, że jeszcze nie dotarliśmy do szczytów doskonałości, ale wciąż zmierzamy i Bóg pracuje nad nami i Bóg objawia się w naszym życiu i o tym dzisiaj usłyszymy i niechaj to zapokrzepi nasze serca, zachęci nas ufaniu Bogu, wzrastaniu w poznaniu naszego Boga. otwarciu się na to wszystko, co On chce w naszym życiu czynić. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Ojcze, ja dziękuję Tobie, że powołałeś nas do społeczności z sobą. Nie powołałeś sobie robotów, którzy Jedynie wykonują Twoje polecenia, jedynie w każdej sprawie mają, mają tą, tą, tą, to twoje, wyznacz, twoje wyznaczenie, co mamy robić, czego nie mamy robić. Ale powołałeś nas do społeczności, w której chcesz, aby była miłość w naszych sercach do Ciebie i aby z tej miłości, z tej relacji, z tego poznania, jakim jesteś, płynęło nasze życie w którym chcemy się Tobie podobać, w którym chcemy Ciebie chwalić, w którym szukamy, w jaki sposób Ciebie zadowolić, w jaki sposób możemy być bardziej użyteczni dla Ciebie, w jaki sposób możemy innym opowiedzieć, jakim Bogiem jesteś. Proszę o każdego z nas, abyśmy nie utknęli w jakimś miejscu zatracenia tej, tej, tego, tego centrum, tego sedna chrześcijańskiego życia, jakim jest poznanie Boga doświadczenie Ciebie w naszym życiu, oglądanie Twoich dzieł, Twojego działania. aby nikt z nas nie zatrzymał się na swoich porażkach, na swojej nieudaczności, na swojej niedoskonałości. aby nikt z nas też nie wzbił się w pychę. abyśmy nie poszli w te drogi wiedzy, bez doświadczenia. Zachowaj nas, kochany Panie, od tych różnych błędnych dróg, które widzimy, Jakże wielu ludzi wokół nas i może my sami w jakiejś mierze zbłądziliśmy na jedne czy drugie, zatracając przed oczu to, co najważniejsze, to, co pierwsze, to, co jest źródłem. Ty sam, Panie, kiedy przyszliśmy do Ciebie, kiedy otworzyłeś nasze oczy, pokazałeś nam po raz pierwszy, jak dobry jesteś, jak wielki jesteś, jak mocny jesteś. Jakiż był zachwyt naszego serca, jakaż radość w naszym sercu żeś nas ze sobą pojednał, żeś przebaczył nam nasze winy, żeś ukochał nas od założenia tego świata. Boże kochany, modlę się, aby ta, ta szczęśliwość bycia Twoim dzieckiem towarzyszyła nam i manifestowała się w naszym życiu, w naszym myśleniu, w naszym podejściu do problemów, które stają przed nami, abyśmy wiedzieli, że zawsze jesteś przy nas, że jesteśmy Tobie drodzy w Jezusie Chrystusie. Daj, abyśmy jej dzisiaj, śpiewając pieśni, modląc się, słuchając świadectw słowa Twego, mieli z Tobą społeczność. Byś Ty mówił do nas, byś Ty odnawiał nas, przemieniał nas, ożywiał nas, aby nasza więź z Tobą była bliska i prawdziwa. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bóg w ten czas. Amen.